w każdym razie tam chciałam pójść tam do góry być. I tu to troszkę... pisałem o tym, o tym, że ten. Gość, że John, proszę. Że John wyjeżdża na weekend. Za proszę kontynuować. pan no już nic mówi, że pani to może... się cały czas przerywa. Co w ogóle być? Nie, Co tam było w tym na górze, w tym Teatr. I, I szykowali jakąś teatry, scenę i szykowali jakieś przedstawienia. A teatr taki stary, nie wiem, do jakiego wieku trzeba było. Pewnie jak w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 podcast Gdański, pierwszy podcast w mieście WWW moje miasto net, net. polityka. Cześć, tu Hochlander, słuchacie podcastu nie tylko dla orłów. ludzie, z którymi nagrywam, bo oni nie wiedzą w ogóle, co to jest podcast z Pojęliśmy ekipą, a ja tylko jedyny ty mam sprzęt. Pytają się, dlaczego ja w ogóle mówię, serdecznie witamy. No i tak mówię, no bo takie mam manię, że ilekroć wchodzę na antenę, to mówię serdecznie witamy. No, to przeszkadza Pani? Nie, nie, tak zapytałam. Aha. Oni jeszcze nie wrócili z tej pizzy. Kurde, jak długo można mieć pizzę. Dobrze. Pani o Koczuli chciała powiedzieć, że to jest taka wyspa. Więc dłuższa tak. niż szersza.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 Zatem ciągle czekamy na przestrzeń, które mają nam przynieść. To tylko, um, musimy mówić o Pana Dobrych Rzeczach? Tak, ja jestem bardzo dobry i, sen, i dobrze go To jest to, co w ogóle jest, nie wiem, jeśli chodzi piętacko, potem. No dobrze, to, to, tak. Dobrze, czyli... No dobrze, w każdym razie tak, po tygodniu na wyspie ruszyliśmy dalej, na, na południe, wybrzeżem Chorwacji. E, czyli jakby rozpoczął się... Ale to, się e, proszę nie, nie mówić tyle, dobra. bo ja to wytnę no, potem... E, no, tak. e,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 No bo czy Klatan to znaczy... Platan jest... to jest odmiana... To, to jest odmiana tak z tak? tak. Aha, ja myślałem, że platan to znaczy dużo czego. Nie, tak jak sosna, klon czy dom czy nie wiem co tam jest. No dobrze, to, tam były te rośliny... A liściaste liściaste jest platan. Tak. A jakby był Klatan mieli śladcy? Co nie mieli ma, śladcy? nie ma. A jeszcze były cedry i... nie cedry, co nie Jakieś Cedry? Miłożąby, o, no, miłożąby. To jest takie piwo czy yy, jabłek, yy, yy, nie? No, jest. O, to, nie to... wiem.